Złożymy sobie z pierwszej księgi Samuela. Dwudziesty rozdział. Pierwsza Księga Samuela, 20 rozdział od pierwszego wiersza. Dawid zaś zbiegł z osiedla prorockiego z wramiem i przybywszy do Jonatana, rzekł do niego Cóż uczyniłem, jaka jest moja wina i mój grzech wobec Twojego Ojca, że nastaje na moje życie? A on mu odpowiedział Bynajmniej nie zginiesz. Wiedz o tym, że mój Ojciec nie podejmuje niczego, Czy to wielkie, czy małe, nie wyjawiwszy tego, czemuż miałby mój ojciec kryć się z tym przede mną, tak nie jest. Na to odpowiedział jeszcze Dawid tymi słowy. Wie dobrze twój ojciec, żeś mi życzliwy. Pomyślał, niech nie wie o tym Jonatan, aby się nie martwił. Ale jako żyje Pan i żyje dusza twoja, że tylko krok jest między mną a moją śmiercią. Dawid był to mąż, który został namaszczony przez Samuela na króla zanim jeszcze Saul był królem i właściwie tak się możemy zastanowić że dlaczego Bóg tak to właśnie uczynił że jeszcze wiele, wiele lat e, ta sytuacja była w taki sposób e, uczyniona. E, wiemy z późniejszych e, ksiąg królewskich, czy samuelowych, czy chronich, że, e, że namaszczenie króla następowało w chwili, kiedy e, ten ustępował, albo już miał ustąpić, wszyscy o tym wiedzieli. Ale tutaj widzimy, że sytuacja jest e, inna i Bóg Jednego króla odrzuca, którego oczywiście wybrali ludzie, a drugiego ustanawia i tym królem właśnie miał być Dawid i on nim będzie. Dlatego, że sobie Bóg upatrzył męża według serca swego. I przeczytaliśmy te, ten urywek z Słowa Bożego, który pokazuje nam taką sytuację, że myślę, że wszyscy wiedzą, kto to jest Jonatan Jonatan jest to syn Saula, króla obecnego króla, który właśnie rządził w Izraelu, był to mąż ten Jonatan, który pierwszy raz z Dawidem spotkał się kiedy Dawid właśnie zabił Goliata i on przylgnął wtedy całym sercem do tego męża, do Dawida i on ten też działał w sposób wiary dlatego, że kiedyś ze swoim giermkiem podszedł pod obóz filistyńczyków i mówi, i polegał wtedy na Bogu i mówi, jeśli powiedzą do nas podejdźcie to pójdziemy, a jeżeli powiedzą, że stójcie, to stali, i czekali po prostu w ten sposób na to, co Bóg im powie i wtedy będą działać Także Dawid miał też szczere podejście I Jonatan też I te serca po prostu razem współpracowały I te serca, można powiedzieć, za sobą chodziły I tym samym on tutaj Dawid przychodzi do Jonatana I pyta go się Co właściwie jest problemem Że twój ojciec nastaje na mnie Jonatan oczywiście nie myślał, że Faktycznie w sercu Saula, ojca było całkowite postanowienie zabić Dawida dlatego, że e, chciał tym samym jakby e, to królestwo zachować dla siebie i dla swoich synów ale taki, takie Boże zamierzenie nie było i Dawid tutaj w tym okresie nie wiemy ile to jest lat e, kiedy Saul rządził 20 lat w całości tego królowania a kiedy Dawid e, zaczął był namaszczony do tego, nie wiem czy są jakieś zapiski co do tego ile to jest lat, kiedy musiał uczyć się w tej szkole bożej tak jak też i Mojżesz uczył się w szkole bożej był przygotowany na tego wodza Izraela na tego, który wyprowadzi Izraela z Egiptu także Dawid miał ciężką szkołę dlatego, że mieszkał w swoim własnym królestwie, był prześladowany przez y, swojego króla i Dawid y, w żaden sposób nie walczył przeciwko niemu, ale bronił się, ale raczej się uciekał i chciał zachować życie. W żaden sposób y, nie szukał zasadzek, nie szukał y, żadnych y, sztuczek, ale po prostu starał się tylko zachować życie. I y, To też jest przykładem na naszego Pana Jezusa Chrystusa, który y, oczywiście działał, chodził jawnie i on, y, on mówił, to jeszcze nie jest ta godzina. I Dawid y, był w różnych miejscach. Pierwszym taką ucieczką od Saula było właśnie, kiedy skrył się w osiedlu prorockim, w tym XIX rozdziale i Saul tam przyszedł, przysłał y, może wiedzieć dwa oddziały sam zaś trzeci raz przyszedł y, do tego miejsca, to nam mówi y, 19 rozdział od 18 wiersza do końca rozdziału właśnie o tej sytuacji, że właśnie i sam Saul tam y, właśnie przyszedł żeby pojmać Dawida ale oczywiście Dawid y, uszedł z tego osiedla prorockiego i to jest jakby takim i pouczeniem i dla nas chcielibyśmy, żebyśmy zauważyli w tym mężu jedną cechę która, która właśnie jest potrzebna nam wierzącym bo my nieraz mówimy o różnych cechach, że to mamy że mamy miłość, że mamy cierpliwość, że jesteśmy posłuszni że jesteśmy pokorni a w gruncie rzeczy są to rzeczy które możemy tylko mówić ale czy miłość, czy cierpliwość, czy pokorę, czy yy, po prostu trzeba je okazywać, a mniej o tym mówić i to właściwie daje większe efekty. I Dawid właśnie był takim mężem, który nie mówił wokoło siebie, że miłuje, że jest cierpliwy czy pokorny, tylko po prostu to czynił. I to właśnie widać w tym urywku Słowa Bożego, czy też w innych urywkach Słowa Bożego, że On nie walczy swoimi sposobami o swoje życie, tylko powierzył je Bogu. Tak zresztą to i Pan Jezus w Izajasza też i to właśnie wypowiedział, że sprzeciwiają, czy, mi się, czy prześladują mnie niewinnie, czy, czy czynią to po prostu niewinnie. Не нет. jest to w 53 rozdziale, tak mi się wydaje, ale... Pan Jezus miał tą postawę i On tej postawy nie musiał w ogóle o niej mówić. Jest taka Jedna cecha, która przychodzi mi na myśl aby właśnie ją w Dawidzie zauważyć jest to pokora i ta pokora ona była przez całe jego życie i on właśnie w czasie kiedy był prześladowany przez Saula nie nie mówił o tym, ale właśnie tą pokorę cały czas okazywał i kiedy był oczywiście uznany przez Saula i później, kiedy ten go prześladował cały czas było w jego sercu pokorne serce i przez cały czas on właśnie tą pokorę okazywał i y, przyszedł do tego syna Jonatana i mówi do niego, że w pierwszym wierszu cóż uczyniłem, jaka jest moja wina i mój grzech wobec Twojego Ojca że nastaje na moje życie kiedy ktoś niesłusznie jest oskarżany albo niesłusznie jest jakby oczerniany to tym samym musi w nim być skuszone serce żeby ten człowiek nie wybuchnął od razu jakimś gniewem czy gwałtem ale musi przemilczeć tą sprawę i powinien y, właśnie zachować pokój w tej sprawie wielokrotnie y, bieżąci ludzie pokora właśnie nie okazuje się w ten sposób ale chcemy właśnie oddać złem za złe i to jest niedobre i to y, czyni y, wielką y, taką niechęć jeden pomiędzy drugimi I tym samym my chcemy, wymagamy od innych, że y, ktoś nam ma okazać y, cierpliwość, kiedy my, możemy powiedzieć, kogoś napominamy. Oczywiście y, tutaj Dawid nie potrzebował jakby tej y, żeby cał był cierpliwy bo przecież on zauważał, że jest na prawie, on, że on y, czyni to dobrze, a jednak sprzeciwiał się tym samym Bogu, dlatego, że y, sam był nieposłuszny Bogu i tym samym y, zaś chciał zniszczyć tych, którzy są wrogo usposobieni w stosunku, do, w stosunku do, y, do Niego i do Jego domu rodzinnego i do całego Jego Królestwa. Dawid przez cały czas, kiedy y, był poddanym Saula, w żaden sposób nie chciał wyrwać y, tego królestwa z ręki Saula. Y, w żaden sposób też nie chciał, nawet, y, nawet źle o, nie, nie mówił o, o swoim e, wrogu śmiertelnym, którym był Saul wręcz przeciwnie ciągle i ciągle przed nim uciekał i starał się zachować życie i nawet nie wchodził w drogę i specjalnie nie narażał swojego własnego życia na to, żeby Saul go yy, zabił czy zniszczył. Także widzimy, że Dawid miał serce takie że i wiedział, że Bóg yy, swoją własną ręką rozsądzi tą sprawę i tym samym On nam też pokazuje, że y, powinniśmy mieć podobne serce właśnie do Dawida, że Bóg rozsądzi tę sprawę, że Bóg y, uczyni tą rzecz, że nie my mamy swoją własną ręką cokolwiek robić, ale że Bóg właśnie to wszystko tym pokieruje. I tutaj y, w tym urywku Słowa Bożego, w tych trzech wierszy, pierwszych wierszach y, Jonatan w drugim wierszu mówi nie zginiesz. Wie bowiem o tym, że mój ojciec nie podejmuje niczego, co, czy to wielkie, czy małe i tak dalej. Jonatan nie był świadomy, że ojciec chce zniszczyć Dawida. Ale dlatego, że Saul był człowiekiem nieprzewidywalnym On był człowiekiem, który y, czynił to według swojej myśli na, na dany dzień. On y, zapominał o tym, co powiedział wcześniej i tak dalej. Był to człowiek, możemy nawet powiedzieć, niepoczytalny w niektórych sytuacjach. I dlatego y, nawet Jonatan jako syn jego y, nie wiedział jakie on ma założenia i jak on może postąpić w następny dzień chociaż w tym dniu mówił, że wszystko jest w porządku i że nie zabije Dawida ale w następnym dzień już widzimy, że całkowicie jego serce się odmieniło i już miał całkowite inne złe myśli w tym widzimy w tej postawie Saula widzimy nas samych ludzi według ciała ludzi, którzy żyją według ciała i wiemy, że my nieraz w danym dniu Mamy bardzo dobre usposobienie co do, co do drugiego osoby. A następnym dniu już po prostu inaczej całkowicie myślimy, bo coś się zmieniło. Także widzimy, że postawa Saula to jest postawa człowieka, który żyje według ciała. I nie ma nic ducha. Ale mamy takie, powiem, może nie czyny, ale myśli takie, które w ten sposób nami targają i byłoby to niedobre, gdyby one ruszyły w czyn. Saul nie tylko on te czyny swoje, yy, znaczy nie tylko myślał w ten sposób, ale wyrażał to w czynach i to już było wielkim grzechem przed Bogiem i przed ludźmi. I yy, każdą, za każdym razem, kiedy E, zrobił takie nieposłuszeństwo czy to w stosunku do Samuela którego też znieważył e, i później w stosunku co do Dawida e, co e, i później też i w stosunku to, co do e, kapłanów pana że wybił oczywiście ostre miecza e, tych kapłanów pańskich to tym samym jakby kładł takie e, Nie, to nie, nie można powiedzieć podwaliny, ale takie, takie kamienie, które właściwie yy, odpy, takie, taki, kładł taki fundament, który pokazywał, że jest to człowiek bez wiary i bez Boga. Wiatrza to jest 69 Psalm albo no 35. Czy uh byś chciał -huh. przeczytać? 69,5. Psalm 69, wiersz 5. Tutaj w tym piątym wierszu widzimy cały opis, ale możemy go przeczytać całego ten, ten wiersz więcej niż włosów na głowie mojej jest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny silniejsi niż kości moje są ci którzy mnie zwalczają niesłusznie czy mam zwrócić to czego nie zrabowałem i tak dalej, widzimy, że Dawid w tym psalmie wyraża wiele swoich takich sytuacji które miał w życiu Wiemy, że on napisał prawdopodobnie połowę całej księgi psalmów. Także on jest mężem, którym Bóg wkładał mu te słowa w usta, ale tym samym on wyrażał to, co przede wszystkim Pan Jezus Chrystus przeżył dosłownie na swoim życiu, bo on... Y, z, Dawid nigdy nie poszedł w śmierć z czyjejś ręki, ale sam spokojnie w swoim łóżku zmarł. Otoczony oczywiście rodziną i y, wielkim Bożym błogosławieństwem. Pan Jezus, y, tylko te słowa, które są w psalmach y, o śmierci napisane, to wyrażają się właśnie w stosunku co do Pana Jezusa Chrystusa, bo On właśnie był odrzucony od samego początku i był niechciany i później oczywiście przez całe swoje życie ani w Betlejemie, ani w Nazarecie ani w Samarii, ani w Judei w Jerozolimie nie został przyjęty ale wypchnięty i ukrzyżowany także i w ten sposób widzimy na nim tą cechę którą żeśmy dzisiaj poruszyli pokora i chcielibyśmy też ją widzieć i w Dawidzie bo mąż to był niesłusznie, e, niesłusznie osądzany i niesłusznie ścigany i niesłusznie by był oczywiście zamordowany. Ale przez swoje e, pokorne serce i przez to serce, które e, skoro myślał sobie on w sercu, skoro Bóg wybrał tego pomazańca pańskiego, to znaczy e, Saula, to znaczy, że skoro go wybrał, to znaczy, że on tą sprawę Bóg musi doprowadzić do końca, a nie on, y, jako y, ten następca, na, następca y, Saula ma po prostu tym pokierować. W żaden sposób nie wziął sprawy w swoje ręce i y, całkowicie oddał to w rękę Bożą i tak jak właśnie też i, y, Pan Jezus modląc się na krzyżu Y, mówił, że ojcze przebacz im, bo oni nie wiedzą czy czynią albo jak Szczepan mówił, że y, Panie w, w ręce twego, Twoje polecam ducha mego, oczywiście to jest chwili śmierci, ale y, nastawienie serca właśnie jest podobne. Bóg właśnie nigdy nie jest Bogiem y, sądu, tylko Bogiem y, całkowitego jakby y, ułaskawienia i, i całkowitej pokory, co W Starym Testamencie możemy tak rzadko widzieć, ale w Nowym Testamencie nam się to całkowicie objawia przez naszego Zbawiciela. Od czwartego wiersza tego dwudziestego rozdziału jest pewna sytuacja, którą uzgadniają Dawid i Jonatan razem. Oczywiście Dawid jest... Dawid jest mężem bardzo mądrym Ma wiele tych, można powiedzieć Takich życiowych mądrości w swoim sercu I on podchodzi do życia praktycznie Piąty wiersz mówi nam, odpowiedział Dawid Jonathanowi Oto jutro będzie nów A ja zwykle zasiadam z królem do uczty. Pozwól mi zatem ukryć się w polu aż do wieczora dnia trzeciego. Jeśli twój ojciec będzie się dopytywał o mnie, odpowiesz mu Dawid wyprosił sobie u mnie, aby mógł powiedz do swego miasta Betlejemu, gdyż tam cała rodzina składa doroczną Ofiarę. Jeśli wtedy powie dobrze, to twój sługa będzie bezpieczny. Jeśli natomiast spadnie w gniew, to wiedz, że powziął złe postanowienie. Widzimy, że to jest życiowe podejście to jest praktyczne podejście y, do sytuacji, i tylko kiedy człowiek jest, może powiedzieć, tak wystawiony na tak wielką próbę. Y, szybko umie e, zobaczyć e, śmierć z, drugą, z drugiej strony i też e, Bóg pokazuje mu myśli drugiego człowieka, które są złe i też i wie e, jak będą następowały sytuacje, skoro serce jest złe. I nieraz właśnie tu jest podejście Dawida jest takie, że on nie chce narażać kiedy by poszedł oczywiście na tą ucztę razem z Saulem to tam oczywiście zginąłby i też wyobraził sobie sytuację, że gdy go nie będzie, jaka będzie reakcja Saula wiemy, wiemy, że nieraz my też mamy takie myśli takie serce i wiemy jak sytuacja nastąpi i tym samym dlatego, że Bóg też nas nieraz wkłada w taką e, trudną sytuację w naszym życiu i tym samym e, chce nas doświadczyć i z nas jakby wyciągnąć z naszego serca e, żebyśmy zaczęli um, umieć myśleć po Bożemu to jest właśnie taka e, taka zasada, że Bóg chce z, z nas e, zacząć nas uczyć, myśleć w taki sposób, żebyśmy byli żebyśmy wytężyli siły Dawid, będąc w takiej sytuacji on musiał zacząć myśleć, zastanawiać się jak to będzie wyglądało, czy jak pójdę, to co się stanie jak nie pójdę, co się stanie i tak dalej i w ten sposób będąc, on po prostu mógł te słowa wypowiedzieć to tylko Bóg mu mógł to pokazać I to jest życiowe podejście, takie praktyczne podejście do życia. To też pokazuje, że Dawid był człowiekiem, który uczył się. Który się uczył. Jonatan na przykład tego nie wiedział. Jonatan był człowiekiem, który myślał, że wszystko jest w porządku. Ale Dawid wciskany, jak możliwe, w tą prasę, trudności, on przewidywał sytuację. I to też go uczyło pokory. Był prześladowany niesłusznie. Zdał się na Boga. To jest oczywiście początek całego tego prześladowania, tego gniewu Saula. Wiemy, że dalsze sytuacje są jeszcze trudniejsze, jeszcze cięższe, ale jeszcze większa łaska Boża, które zachowuje Dawida. I yy, był młodym człowiekiem a mimo to y, nie był porywczy Dawid był w swoim y, postępowaniu on miał przykład ze swojego życia choćby nawet w przypadku kiedy y, stanął przed Saulem i mówi, że kiedy niedźwiedź lub y, tygrys y, porywał owce, to on go gonił Tłum go i y, kład trupem y, wilka czy niedźwiedzia. I tym samym od, y, mówi do, do Saula dalej, że y, on miał praktyczne, y, praktyczne podejście do tego, że doświadczył tej Bożej mocy i mógł wiedzieć, że po prostu, że stanie w obliczu, staje w obliczu, możemy powiedzieć, śmierci. Ale to nie, że on będzie walczył, ale że to Bóg będzie walczył. Ten przykład, który powiedziałem z Goliatem, z Filisteńczykiem, to też nie widzimy tam y, pychy. Nie widzimy tam wywyższenia. I kiedy Dawid później, ja tak sobie gdzieś na tym myślałem, kiedy później by w jego życiu nie było trudności z Saulem, to prawdopodobnie Dawid wpadłby w pychę. Ale Bóg właśnie przygotowując go na króla i na swojego sługę, na, na pasterza Izraela, to, yy, to właśnie wprowadził go, można powiedzieć, taką prasę doświadczenia. Bo on miał z dnia na dzień po prostu trudną sytuację. On musiał codziennie zastanawiać się na tym, jak przeżyć swój dzień, żeby, po prostu, żeby nie wpaść w rękę Saula. I Nieraz młodzi ludzie Mają takie Boże Dobre doświadczenia I kiedy zaś nie są Można powiedzieć Bóg tak łaskawie Z nimi się obchodzi To czasami taki młody człowiek Może po prostu wpaść w pychę Zrobiłem tyle dla Pana Wszystko po prostu mi się układało Wszystko było dobrze Pan mi błogosławił To prawda Ale y, wiedzmy, że z drugiej strony diabeł jest Który mówi A zrób coś takiego Tak jak na przykład z Jobem i zobaczysz, czy ci dalej będzie taki może być taki dobry czy dalej będzie tobie po prostu taki ufny i właśnie tutaj widzimy taką u Dawida taką, taką rzecz że e, Bóg chciał go doświadczyć w ten sposób, żeby on był właśnie mężem do końca dobrym do końca, e, żeby było widać tą postawę, że to jest postawa Boża i właśnie włożył go w taką e, tak już to nazwałem prasę doświadczenia I ona działała na, nie, na niego wiele razy. 21 rozdział tej księgi mówi nam o tym, że Dawid idzie do, do miasta Nob i tam kapłan Achimelek daje mu chleb i właściwie ma po swojej stronie wielu przyjaciół, tylko to się tak dzieje, że y, ci przyjaciele y, Dawida y, którzy sprzyjają jemu zaś później po prostu ponoszą konsekwencje tego że jak, jakoby byli można powiedzieć współ y, tymi pomagającymi Dawid oczywiście y, też przewidział tą sytuację ale y, za późno za późno to zrobił on mógł nie narazić Achimeleka na taką, na, taką, na taką śmierć, która spowodowała nie tylko śmierć jego, ale też i wielu jego braci i całą rodzinę, właściwie króle, tego, tą kapłańską. Ale stało się, Dawid już się wtedy nauczył pewnej sytuacji, że później nie narażał czy to swoich przyjaciół czy to swojej rodziny na, na to, żeby ktoś z jego powodu poniósł śmierć. Znamy oczywiście, jak ktoś e, nie zna tego, to zachęcam, żeby sobie przeczytał te rozdziały. Księga, pierwsza księga Samuelowa w ogóle jest taką księgą, którą możemy czytać od pierwszego rozdziału do ostatniego i tam ciągle po prostu jest e, sytuacja, która, e, która w, wznosi nas e, w taką w takie bicie serca ciągle po jest nowa sytuacja, ciągle trudna sytuacja ciągle yy, ciągle po prostu jest yy, coś, co, co dlaczego byśmy się zastanawiali, dlaczego tak się stało a tak właściwie yy, kiedy pierwszy raz chciałem przeczytać o, o Dawidzie który yy, pokonał Goliata to kochani szukałem księgi Dawida i nie mogłem jej znaleźć Śmieszne, ale tak było na początku. Nie mogłem znaleźć tej księgi i wszyscy mi opowiadali po prostu o Dawidzie, że zabił Goliata, a ja chciałem o tym przeczytać i nie mogłem znaleźć. Myślę, że z, z młodymi tutaj nie jest tak chyba źle, że wiedzą, że to jest księdze Samuela i można to tam znaleźć i tam o tym przeczytać. Śmieszna sprawa, ale kochani, tak było. I później oczywiście Dawid ukrywa się w jednym miejscu, zaś w drugim miejscu, zaś e, oczywiście swoją rodzinę umieszcza e, u króla, e, chyba Gat. Także on chce zachować nie tylko swoje własne życie, ale też i życie swojego domu, żeby z jego powodu ktoś nie zginął. Oczywiście Saul bez problemu by mógł zamordować jak zamordował oczywiście tych proroków Pana tak później mógłby zamordować też jego rodzinę ze względu na to, że może by go wspomagali a on po prostu ich ukrył ze względu na to, żeby znowu nie musiał myśleć, że to po prostu z powodu jego ktoś zginął z ręki jego wroga To też jest bardzo dobra postawa i to też musi nas nauczyć czegoś, żebyśmy i wy w naszym życiu się nauczyli, żeby z naszego powodu ktoś nie mówił, czy nie robił czegoś złego. Świadectwo Dawida jest dobre i powinno nas nauczyć też, postępowania w, sen, w ten sam sposób. Dla Dawida rowi, rodzina była bardzo ważna i dlatego on yy, starał się ją ukryć Później mamy też w tych rozdziałach y, wiele miejsca poświęczone, jak Dawid w jednej jaskini się ukrywa, zaś później też i, i w innym miejscu i dwa są dowody wspaniałości Dawida w stosunku do Saula i on przez to pokazuje, że niesłusznie go Saul y, przychodzi do niego, chce go zamordować, a on właściwie wychodzi do niego naprzeciw I pokazuje mu swoje serce, że to nie jest z powodu Dawida jest całe, może być ta pogoń, ta wrogość, ale oczywiście z powodu Saula. I tutaj w Dawidzie widzimy też taką postawę, że on on jakby kładzie się na tacy Saulowi. Widać tą całkowitą pokorę, która też jest oczywiście Bardzo widoczna i oczywiście bardzo dobrze ją widzimy w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który w ostatnim swoich godzinach dał ręce i powiedział, oto jestem, bierzcie mnie, a tym pozwólcie odejść. Także jego postawa była do końca pełna pokory i pełna całkowitego miłosierdzia i w ten sposób pokazał miłość, którą Bóg ma do ludzi. Przez to całkowite swoje oddanie. I Dawid też y, mówi do y, Dawida, z jakiego to powodu po prostu ty ścigasz takie y, jakąś mchłe, jakieś, jakieś... Y, że po górach po prostu gonisz to. Tak widzimy, że y, Dawid był mężem, który nas uczy nie tylko jako młody waleczności, nie tylko też miłości do swoich wrogów, też miłości oczywiście do swoich współbraci, mam tutaj na myśli Jonatana, też miłości do swojej rodziny, ale przede wszystkim w tej miłości, którą okazywał im, nauczył się pokory, A pokorę można tylko się nauczyć w sposób taki, że ktoś będzie w tej pokorze doświadczany i to niewinnie osądzany, niewinnie oskarżany. Tak się można uczyć, uczymy się pokory i w ten sposób po prostu ją możemy tylko okazywać i to po prostu uczynił nasz Pan Jezus i to też widzimy w Dawidzie i niech ten przykład też nam da, żebyśmy że jeśli w naszym domu jest wszystko dobrze jeżeli w naszych domach wszystko się dobrze układa to też chciejmy od Pana odebrać tą łaskę jeżeli mamy jakieś doświadczenia i trudności w naszym życiu abyśmy umieli po prostu też i z Bogiem to przechodzić i nie narzekać że nam jest trudno i że nam jest ciężko Saul jest dosyć tragiczną postacią i tak jak Dawid jest w pewnym sensie typem Pana Jezusa, tak w Saulu możemy dostrzec pewnego typu wskazówki na osobę, którą nazwać można wrogiem Bożym, antychrystem. Dostał on bardzo wiele od Boga. Przewyższał lud o głowę, jest o nim napisane, Czyli był to wyjątkowy z punktu widzenia ludzkich umiejętności, ludzkiego potencjału człowiek. I niestety jest to typ człowieka, który owszem, miał gorliwość o Izraela, bo chciał łamiąc przysięgę złożoną Gibeonitom wygładzić ich, zamordować, dokonać Yy, likwidacji tego ludu do końca ale to była gorliwość o Izraela, a nie o Pana. 15 rozdział 1 Samuela pokazuje punkt kiedy Bóg na podstawie wzgardzenia przez Saula Panem już przestał się tym mężem zajmować. To jest 15 rozdział, 22, 23 wiersz. Tutaj widzimy, że Saul, chcąc wygrać bitwę, posłużył się religią, żeby po swojemu, odwracając porządek Boży, wymusić zwycięstwo. I To jest też typowy przykład takich ludzi, którzy mają coś wspólnego z religią, ale są nienarodzeni na nowo. Mamy niestety w naszych czasach również tego typu oso osobistości, że oni są zaangażowani w jakieś religijne, patriotyczne czy podobne działania, które pozorują gorliwość religijną, gorliwość nawet chrześcijańską a są to ludzie, którzy są nieposłuszni i idą do piekła. I tutaj 22 wiersz 15 rozdziału 1 Samuela. Samuel odpowiedział, czy Pan ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosowi Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, lepiej jest słuchać niż ofiarowywać tłuszcz baranów, Bunt bowiem jest jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo. Ponieważ odrzuciłeś słowo Pana, On także odrzucił cię jako króla. Wtedy Saul powiedział do Samuela, zgrzeszyłem, ponieważ przekroczyłem rozkaz Pana i twoje słowa, gdyż bałem się ludu i posłuchałem jego głosu. Teraz jednak przebacz mi, proszę, mój grzech i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu. Lecz Samuel odpowiedział Saulowi, nie zawrócę z tobą, ponieważ odrzuciłeś słowo Pana, a Pan odrzucił ciebie, abyś nie był już królem nad Izraelem. A gdy Samuel odwrócił się, aby odejść, Saul chwycił kraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Później widzimy, że Saul bezczelnie powołał się na to, że formalnie dalej jest królem i wykorzystując swój ziemski urząd wymusił na Samuelu uczestnictwo w religijnych tutaj działaniach. Ale nie było to już w żadnym wypadku przez Boga honorowane jako Po prostu działanie człowieka martwego i odrzuconego duchowo, i ten człowiek już tylko mógł oczekiwać na żar sądu i ogień, który będzie trawił przeciwników. I potwierdzeniem tego jest działanie w XVI rozdziale, gdzie widzimy, że został Samuel jeszcze za życia biologicznego. Saula, tak jak na początku zauważyliśmy, takie rzeczy się nie zdarzały, ale tu się zdarzyły. Za życia Saula Samuel został posłany przez Pana, żeby namaścić Dawida na króla. Po prostu to jest tego typu przypadek, gdy ktoś przekroczy czerwoną linię grzechu. Jest taki wodospad, gdzie jest bardzo silny nurt, i jest nawet taki traktat o śpiącym człowieku w łódce i ten człowiek spał w łódce yy, która się odwiązała od uwięzi i płynął z nurtem w stronę wodospadu i na tym wodospadzie była pewna czerwona linia wyznaczona przez doświadczenie jak cokolwiek znalazło się po tej linii to nieważne jakie byłyby działania w łódce, machanie wiosłami i tak dalej, przed tą czerwoną linią jeszcze można było się odratować. Po tej czerwonej linii, mimo że nurt jeszcze chwilę płynął poziomo i dopiero potem spadał w przepaść, to już było bez szans zawrócenia. I właśnie sam Saul był takim człowiekiem, który przespał tą czerwoną linię, upojony grzechem, przekroczył tą czerwoną linię, jeszcze chwilę żył, Jeszcze chwilę sprawował urząd, ale już nie było dla niego żadnego ratunku. I to nie są żadne przypadkowe słowa, bo sami widzieliśmy, że zakończył u wywoływacza duchów. Więc te słowa z 23 nie są przesadzone. On najpierw zbuntował się, można by powiedzieć, w małej rzeczy. On generalnie złożył ofiarę, czyli można by powiedzieć, no cóż to jest, to jest tylko symbol. To jest jakiś drobiazg. Może to być niewielka rzecz w oczach tego świata. Ale Bóg nie da się z siebie naśmiewać. U Boga punktem takim rozstrzygającym jest to to, czy Ty masz w tej kwestii poznanie. Jeśli Bóg dał Ci w tej kwestii poznanie, to jesteś już za to odpowiedzialny. Niezależnie od tego, czy wszyscy dookoła mają tą wiedzę ze Słowa Bożego, czy nie. Może się okazać, że Ty jesteś pierwszy w swojej okolicy, który daną rzecz ze Słowa Bożego zrozumiał. I Nie możesz się tłumaczyć, że lud, który Ty przewyższasz o głowę być może w tej kwestii, bo masz lepsze poznanie, jest, inaczej się zachowuje, więc Ty też zlekceważysz daną rzecz od Pana. Nie. Pan Ci coś powierzył. Masz to ze Słowa Bożego i to jest między Tobą a Bogiem. I Saul właśnie przekroczył taką w sumie niewielką rzecz z punktu widzenia religijnego świata, a w oczach Bożych był to punkt krytyczny. Bunt bowiem jest jak grzech czarów. No, czarownicy nie zostawisz przy życiu, mówi Słowo Boże. Upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo. Upór To nie jest całkowity bunt przeciwko komuś, tylko to jest wykonywanie poleceń bez należytego entuzjazmu, bez należytego oddania. Czyli jeżeli ktoś jest przymuszany do dobrej rzeczy i nie robi tego z radością i od razu, tylko się jakoś z Bogiem targuje, to to jest nazwane nieprawość i bałwochwalstwo. I to jest właśnie bardzo poważna rzecz. Musimy pamiętać, że Bóg przeznaczył cały świat na zagładę za dni Noego, ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. I każdy, kto zgrzeszył, jest winien przed Bogiem i jest osądzony jako ten, który zasłużył na jezioro ognia. I jeżeli ktoś odrzuca... Pana, to nie jest w stanie nawrócić się, nie jest w stanie przyjść do Boga po zbawienie, nie jest w stanie się uratować. To też jest taka ważna kwestia. Jeśli ktoś ma poznanie w tym, że Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty i nie chce przyjąć zbawienia, staje się podobny właśnie Saulowi, który odrzucił słowo Pana, a Któż z nas nie słyszał, że Jezus umarł na krzyżu Golgoty za jego grzechy? Jeśli to też weźmiemy w tej kwestii pod uwagę, to jest to ważne słowo napomnienia, że nie można lekceważyć słów bożych. Piękność Twoja Jezu się we mnie rozstrzymała. 202 202 хай би ту шаєзученя śwei was sam ja wam by życiem swej uczcić, mógł go